Panie, prosimy, otwórz nasze uszy. Wydaje się, że potrafimy po ludzku słuchać i rozumieć, ale kiedy przystępujemy do Twojego świętego Słowa, natchnionego przez Twojego świętego Ducha, jakże potrzebujemy pracy tego Ducha w naszych sercach, Twoje Słowo mówi nam, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha, bo też nie może, gdyż należy je duchowo rozsądzać, Przykładając duchową miarę do duchowych rzeczy, potrzebujemy, Panie, Twego uzdolnienia, aby wejrzeć w cudowność Twego Słowa, aby słuchając słów słabego człowieka usłyszeć głos wszechmogącego Boga i doświadczyć tej przemiany, które to Słowo przynosi, jeśli Go słuchamy z wiarą i przyjmujemy gotowi, by być Jego wykonawcami. Prosimy, drogi Ojcze, objawiaj się nam. W mocy Twego Świętego Ducha przemieniaj nas na Twój obraz, na Twoje podobieństwo, z chwały w chwałę. Prosimy. Nie chcemy, Panie, wysłuchać kolejnego kazania i zdobyć kolejne informacje, ale oczekujemy doświadczenia Ciebie, żywego Boga, który przemawia dzisiaj i który dokonuje cudów w sercach ludzi, którzy z pokorą i z wiarą uniżają się przed tym Bogiem i drżą na Jego Słowo. Panie, potrzebujemy Twojego dotknięcia. Wielu z nas nie ma dokąd się zwrócić. Jeśli Ty nie pomożesz, jeśli Ty nie uczynisz cudu, nie mamy dokąd pójść. W Tobie jedynie nasza nadzieja, Panie. W Tobie jedynie. Dotykaj nas, prosimy. I niech Twe Słowo przyniesie uzdrowienie, uwolnienie, życie, zbawienie. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Mam nadzieję, że doceniamy tę łaskę i ten przywilej, jakiego jesteśmy uczestnikami, mając przystęp do tak dobrego Boga. I że Bóg dał nam siebie, zwykłych ludzi, którzy w oczach tego świata nie różnią się od wszystkich innych, ale dla nas, którzy patrzymy oczyma wiary, widzimy ciało Chrystusa, widzimy braci i siostry, którzy tak jak my doświadczyli tej cudownej łaski. Jakże wielka to łaska, że my grzeszni ludzie możemy być dziećmi bezgrzesznego Boga, świętego, doskonałego, w którym nie ma żadnej, żadnej, żadnej przemiany, który jest wiecznie święty, sprawiedliwy, dobry, który nie popełnia żadnego błędu, którego myśli są zawsze czyste, którego serce jest czystą miłością i dobrocią, Jakże wielkie przeciwieństwo naszych serc, jakież przeciwieństwo naszych słabych umysłów. W Jezusie Chrystusie, dzięki Jego doskonałej ofierze, możemy nazywać się dziećmi Bożymi. Prawdziwie nimi jesteśmy. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Niechaj to nigdy nam nie spowszednieje. Niechaj ta radość zbawienia z łaski Bożej towarzyszy nam. Abyśmy każdego poranku, budząc się, dziękowali Bogu za to wielkie zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami i które możemy sprawować w mocy Jego Ducha, którego nam udziela i wszelkiej obfitości niebios, do której otworzył nam szeroko dostęp w Jezusie Chrystusie. Abyśmy umieli każdego dnia sięgnąć po tę łaskę, która jest tak blisko. Łaskę w stosownej Boże, która jest dostępna dla nas która pozwoli nam stawić czoła wszelkim życiowym wyzwaniom, pozwoli nam oprzeć się wszelkim atakom wroga i zadać Jemu śmiertelne ciosy w imieniu Jezusa. Pozwoli nam uwielbić naszego Boga w naszych myślach, w naszych słowach i w naszym życiu, abyśmy uczyli się tego każdego jednego dnia czerpać i czerpać, czerpać. Z Jezusa Chrystusa, który uczynił nas częścią swojego Kościoła, częścią swego ciała. Amen.